Minęła 13. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz, zapraszam. Drugi raz Sejm nie zdołał odrzucić weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Trwa polityczny spór z zarzutami o rosyjskie wpływy. Delegacja Brukseli leci do Budapesztu na rozmowy o odblokowaniu unijnych pieniędzy, a TISA za 4 lata chce wprowadzić na Węgrzech euro. Mimo spadku cen paliw na świecie rządowy program CPN nie będzie wygaszony, a w weekend najtańsze paliwa od czasu jego wprowadzenia. Na początek jednak informacja o ewakuacji szkoły z powodu uszkodzenia rury z gazem. Prawie 300 osób trzeba było wyprowadzić z zespołu placówek oświatowych w Głogoczowie. Uszkodzona rura z gazem jest już pod kontrolą strażaków. Strażacy zapewniają też, że ewakuowani są bezpieczni, a uczniów odbierają ze szkoły rodzice. Nawet 30 tysięcy osób według informacji premiera Donalda Tuska może być poszkodowanych przez zonda krypto, giełdę, kryptoaktywów. Padają słowa o kryptoaferze, a premier mówił o tym po tym, jak w Sejmie nie udało się po raz drugi odrzucić prezydenckiego weta do ustawy regulującej ten rynek. Weta bronili między innymi politycy PiSu, choć nie wszyscy. Argumentów szefa rządu i opozycji wysłuchała Agata Król, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Upór, by wetować ustawę, która mogłaby chronić klientów przed utratą pieniędzy, to jest jawne przyznanie się do grania na rzecz tej firmy, uważa premier Donald Tuski. Podkreśla, że korzenie firmy Zonda Krypto są wyjątkowo niekorzystne. Mówił m.in. o wpływie rosyjskich służb i udziale rosyjskich pieniędzy. O tym wszystkim informował i prezydenta Nawrockiego, i posłów podczas niejawnego posiedzenia. To jest już zupełnie bezwstydne, jawne przyznanie się do tego, że grają na rzecz tej y, y, firmy i generalnie nieprawidłowości i ryzyk na rynku kryptowalut. Mimo, że stało się oczywiste, że stoją za tym także brudne rosyjskie pieniądze, nikomu to nie przeszkadza. Że stoi za tym prawdopodobnie zbrodnia, nikomu tam to nie przeszkadza. Inaczej niż posłowie Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie zagłosowali lider PiS-u i przewodniczący tej, te, klubu tej partii mówił o tym szef PiS-u Jarosław Kaczyński. Myśmy się niczego nie, nie wystraszyli, po prostu obydwa jesteśmy zdecydowanymi przeciwnikami nie tylko tej firmy, ale w ogóle kryptowalut. Ja z prezydentem wbrew temu, co niektórzy sądzą, rozmawiam bardzo rzadko. Według szacunków poszkodowanych w tej sprawie może być nawet 30 tysięcy osób, ale sprawa jest rozwojowa i ta liczba również może być większa. Agata Król, bardzo dziękuję za te szczegóły. I Jeszcze z Sejmu decyzja w sprawie posła Konfederacji Konrada Berkowicza, który wystąpił, przypomnę namównicy, z przerobioną flagą Izraela, na której umieścił swastykę. Dostał maksymalną karę, czyli jego uposażenie przez trzy miesiące zostanie obniżone o połowę. Jest kolejny ruch w sprawie sporu o nowy skład Trybunału Konstytucyjnego. Dwoje z nowo wybranych i dopuszczonych do pracy sędziów składa zawiadomienie do prokuratora generalnego Waldemara Żurka w sprawie pozostałej czwórki wybranych przez Sejm sędziów, których Trybunał nie uznaje. We wniosku Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek wskazują, że doszło do przestępstwa urzędniczego. Wyjaśnia rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak dopatrują się tego przestępstwa w sytuacji, w której tych czworo wybranych w tych samych wyborach przed Sejmem sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie zostali dopuszczeni do pracy. Nie przydzielono im stanowiska pracy, ale, a także nie wyznaczono spraw do rozpoznania. I jest reakcja prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Bogdan Święczkowski złoży zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez wspomnianą dwójkę zaprzysiężonych sędziów, bo jego zdaniem ich wniosek to fałszywe zawiadomienie o przestępstwie. Na Węgrzech udało się zliczyć wszystkie głosy oddane korespondencyjnie. Zgodnie z oczekiwaniami dały one także miażdżące zwycięstwo Petrarowi Madziarowi. Poparło go korespondencyjnie 84% wyborców. Tylko 5% wsparło Fidesz, Wiktora Orbana. Zwycięska partia TISA zapowiada wprowadzenie euro na Węgrzech. Kandydat tego ugrupowania na ministra finansów zapowiedział w węgierskiej telewizji, że pożegnanie z Forintem miałoby się stać faktem w 2030 roku. A na Węgry wybiera się delegacja Komisji Europejskiej, a chodzi m.in. o szybkie odblokowanie unijnych funduszy. To kilkanaście miliardów euro, a na wykorzystanie części z nich jest mało czasu, do końca wakacji. Rzeczniczka Komisji Europejskiej Paula Pinio tak komentowała wizytę na Węgrzech. Czas ucieka w wielu sprawach, więc konieczne jest jak najszybsze osiągnięcie postępów. Ale to jest sytuacja nietypowa, by komisja składała wizytę w kraju po wyborach jeszcze przed utworzeniem rządu i rozmawiała z przedstawicielami zwycięskiej partii. Rzeczniczka tłumaczy, że te rozmowy mają zagwarantować, że już po utworzeniu rządu będą możliwe od razu działania. Beata Płomecka. Polskie Radio Bruksela. To są aktualności Jedynki. W weekend paliwa mają być jeszcze trochę tańsze niż dziś. Wynika z nowych stawek maksymalnych ogłoszonych przez ministra energii. Miłosz Motyka przekonuje, że choć paliwa na światowych rynkach tanieją, rządowy program ceny paliw niżej nie będzie teraz wygaszany. W ciągu najbliższych dni, tygodni nie przewidujemy wygaszenia tego programu, bo po prostu tak jak wskazaliśmy, ta sytuacja międzynarodowa nie uspokaja się i nie widać by miała się uspokoić do tego czasu. Od jutra do poniedziałku włącznie na stacjach za benzynę 98, 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł. 3 grosze, a za olej napędowy 7 ,57 zł. 57 groszy i to najniższe ceny od początku prowadzenia programu CPN. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Popołudnie najchłodniejsze na północy, tu teraz na termometrach od 5 do 9 stopni. Z kolei na południu najcieplej od 14 do nawet 18. Ale w nocy mogą wrócić przymrozki, m.in. na Pomorzu i południu Dolnego Śląska do minus 3. Chmur coraz więcej, ale ze sporymi rozpogodzeniami, zwłaszcza na zachodzie, w centrum i stopniowo na północy.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 Stan wody Wisły układał się w strefie wody średniej i niskiej i wynosił w Karsach 138 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 14. W Szczucinie 137, ubyło 3. W Zawichoście 236, bez zmian. W Puławach 142, ubyło 10. W Warszawie 180, ubyło 3. W Kępie Polskiej 234, ubyło 5. We Włocławku 163, ubyło 5. W Toruniu 182, ubyło 24. W Trzebie 379, przybyło 3. Na Sanie w Przemyślu 93 bez zmian, na Narwi w Ostrołęce 91 ubyło 1, na Bugu we Włodawie 129 ubyło 2. Stan wody Odry układał się w strefie wody średniej i niskiej. I wynosił w Raciborzu Miedoni 154, ubyło 2. U Ujściany Sykłockiej 277, ubyło 3. W Malczycach 150, ubyło 11. W Połęcku 98, ubyło 3. Stan wody warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił w Poznaniu 153, ubyło 1. W Gorzowie Wielkopolskim 208, tu także ubyło 1. Aktualne prognozy i ostrzeżenia dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl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 tak jak one, jak już muszę w ogóle. Urodzinowy zbiór Jedynki. W piątek od 18:00 zapraszają Ula Kaczyńska i Marcin Wojciechowski. Do obejrzenia także na YouTube Polskiego Radia i Jedynki. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. 15 minut po godzinie 13, tylko szczerze na antenie jedynki. Krzysztof Grzywowski 22645 2266. Być może niektórzy z nas pamiętają coś takiego, co nazywało się paskudą. Lata, lata temu to był wakacyjny temat, no więc dziś będziemy po części nawiązywać do tamtych wydarzeń, do tamtych emocji i też będziemy szukać paskudy, ale trochę innego rodzaju. Nie będziemy jej tropić w zalewach, rzekach czy też jeziorach, tylko w najbliższym naszym otoczeniu, a to dlatego, że dziś Międzynarodowy Dzień Paskudy. Więc w takim razie pytanie do państwa, co w naszym otoczeniu? Państwa zdaniem jest największym paskudstwem. Co możemy uznać za paskudę, nazwać paskudą? To może być grafiti, Podpowiadam, sugeruję, ale oczywiście tutaj te, te tropy mogą być bardzo różne. To mogą być grafitia, właściwie bochomazy, czy też różnego rodzaju bazgroły na murach naszych domów. To może być architektoniczny koszmarek stojący gdzieś obok. To może być wszechobecna w wielu jeszcze miejscach reklamoza. Albo po prostu taki zwyczajny, uliczny, chodnikowy Bałagan. Być może są jeszcze inne tropy, być może są jeszcze inne wskazania. Dziś wspólnie szukamy paskudy. 22 645, 22 66. Na początek paskuda w wydaniu osób, które pytaliśmy o paskudę podczas ulicznej sądy. Samochodów za dużo zdecydowanie. Czyli co, ta przestrzeń miejska jest nieprzyjazna? No, raczej nie. Małe srowerzystów, z, z tego co zauważyłam w Warszawie, no nie, ja ogólnie jak jesteśmy w Polsce, to jesteśmy bardzo zadowolone, bo bardzo się zmieniła. I jest pięknie. Nie mieszkam przed 20 lat. Raczej jest ładnie, ale po prostu dużo właśnie takich budynków. Ale fajnie, że dużo zieleni za to jest, bo um, to rekompensuje się trochę. Czyli te to można przykryć zielenią? Czasami. Jeśli chodzi o deweloperkę, to dosyć dużo budynków jest aktualnie stawianych. Może to powiedzmy denerwuje mnie oraz wpływa też na estetykę otoczenia zdecydowanie. Co te koncepcje no, dewelopersko-mieszkaniowe jak rozumiem są dla Pana problemem? Zdecydowanie tak. Akurat mieszkam na Pradze Północ i przy Placu Cholera jest pięknie y, duże ilości kwiatów, więc dla mnie jest to super, nie? I zmieniło się dużo na plus. No Praga Północ była symbolem warszawskiej brzydoty kiedyś, prawda? Tak, ale w tej chwili jest naprawdę super. Proszę przejść się na przykład z ulicą Stalową, Białostocką, Ząbkowską jest cudownie. Smutne twarze ludzi. Dla mnie jest wszystko piękne natomiast ludzie na pewnie jest... są są smutni, mało uśmiechnięci. Budynki rozwalające. Najbardziej to mnie y, wkurza to, że to jest taka betonoza i lato jest strasznie gorąco. Czyli to też ma aspekt estetyczny dla ciebie, tak? No przydałoby się tu więcej zieleni. Nie podobają mi się grafity. Niestety to jest taka, takie mazanie po tych budynkach i to, to nie daje uroku bu, budynkowi. Takie mazanie. Nie ma to sposobu, to jest w ogóle masakra od wielu lat. To się dzieje, a nikt nie potrafi tego, tego jakoś zaradzić, żeby tego nie było. No i bez wątpienia to jest problem, czyli te wszechobecne mazaje na murach, ale nie tylko, proszę bardzo, była patodeweloperka, za dużo samochodów, smutne twarze ludzi na ulicach, do tego rozwalające się rudery i wszechobecna betonoza. To ty kilka wskazań, czekamy na kolejne tropy dotyczące paskudy. Dziś w Międzynarodowy Dzień Paskudy szukamy wspólnie paskudy wokół nas, 22645-2266. Jako pierwszy pan Jakub, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy na początku. jak kierowca zawodowy. Dla mnie największym paskudstwem jako czynność, no, którą ja zauważyłem w dzisiejszych czasach, no to to będą dwie czynności. Pierwszą jest to porzucanie zwierząt, której po prostu ludzie zazwyczaj w gospodarstwach, no niekoniecznie rolniczych, ale no zazwyczaj zauwa zauważyłem, że w mniejszych miejscowościach to jest wręcz plago, porzucają, wywożą, zostawiają z aktorami, autami, czymkolwiek, wywożą kilka, kilkanaście kilometrów dalej, zostawiają drzwi, zamykają jak niepotrzebny śmieciak, zabawka, zostawiają, porzucają i jadą sobie. I, i, I tak to tak to wygląda. Chociaż na pewno w dużych miastach też takie sytuacje też się zdarzają. O, tak myślę, że bez wątpienia byśmy znaleźli sporo takich przykładów, tak, niestety. Pierwsza sytuacja to jest właśnie porzucanie bezpańskich zwierząt. Znaczy bezpańskich. No, później są bezpańskie siło rzecz, ale mają przecież właściciela, bo to nie jest tak, że pies czy kot tam rodzi się, przychodzi na świat i on jest bez żadnego właściciela, żadnego opiekuna. A drugą sprawą. Lubię, uwielbiam spacerować po latach, po łąkach, po polach. No to, co w tej chwili się dzieje to, po, po zimie, jak te śniegi stopniały, to, to przecież no, te śmieci, te odpady, te opony... Te butelki, to wszystko, przecież samo to nie przyszło, samo to nie weszło do lasu. Także druga, druga największe moim zdaniem paskudstwo. Pierwsze, porzucanie zwierząt, drugie, śmiecenie w lasach, czy, czy po prostu śmiecenie gdzie popadnie, po prostu. Panie Jakubie, tak, bardzo, bardzo dziękuję. 22645, 2266, szukamy paskudy. Pan Sławomir, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze. Wspaniały temat muszę powiedzieć. Dzisiaj strzelił się pan idealnie. Jeżeli chodzi o skalę paskudstwa, zwłaszcza w przestrzeni miejskiej, to są wszechobecne banery, reklamy, ogólna reklamoza oraz no niestety pastelowe malowanie bloków, to że w ramach tej bloku pan... jeden blok zielony. Były punkt pan żółty. nacisnął. To jest coś strasznego. Po prostu ja tylko czekam, kiedy ta świadomość wspólna po prostu ulegnie zmianie i te nasze polskie miasta, które są zasiane blokami, zmienią trochę oblicze, bo założenie architektoniczne i urbanistyczne jest dobre, jest dużo zieleni, ale niech te kolory w końcu się zmienią. Ja proszę, jak nas słuchają dzisiaj prezesi wspólnot mieszkaniowych, nie malujcie bloków na zielono i na różowo. Bardzo serdecznie na to, to proszę. Dziękuję. Panie Sławomirze, to przepraszam. Ja mam osobiste wspomnienie budynki z lat 50. Ja wiem, socrealizm, to się może podobać lub nie, ale jakaś, no, Spójna koncepcja architektoniczna tak jest. i jest y, duży blok, który jest pomalowany na trzy zupełnie różne, kompletnie niepasujące no. się kolory, ponieważ każda klatka jest zarządzana przez inną wspólnotę i każda sobie pomalowała swoją część jak chciała. Efekt? Niestety, łatwo niestety. się domyślić. Troszeczkę się to zmienia na plus, a to ostatnio obserwuję troszeczkę poprawy. Niekiedy faktycznie te bloki są lepiej remontowane, ale wciąż niestety, jak widzę, nowe malowanie. <głos> Zdarzają się kolorze. perełki, mhm. oj tak. Panie Sławomirze, bardzo, dziękuję. bardzo dziękuję. 22,645, 22,66. No i myślę sobie, że rzeczywiście akurat ten trop, być może mniej oczywisty, no to jest mocny kandydat na paskudę. Czyli przedziwne kolory, przedziwne sposoby odnawiania, malowania budynków po remontach, czy też czasami nowych budynków, które dopóki nie są pomalowane, to jeszcze jakoś wyglądają. No a potem to... A, żal mówić. 22 645, 22, 66. Czekamy na nowe paskudy, czekamy na nowe propozycje. Pani Wanda, dzień dobry. Pani Jolanta, dzień, przepraszam. Dzień dobry. Pani Jolanta. Tak, tak wszystko nie. się zgadza. Czy ja mam jeszcze raz powtórzyć? O, tak, o niech, pani, o, o, o. niech pani zaproponuje teraz swoją paskudę. Moja paskuda to w lokowiskach śmietniki a druga paskuda to śmieci w lesie. Mhm. To, to jest moje największe takie ubolewanie nad tym wszystkim. I to wszystko. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Krótko, zwięźle na temat. Bardzo lubimy takich rozmówców. 22645, 2266. Czekamy na kolejne paskudy, kolejne propozycje, być może jakieś całkiem nieoczekiwane skojarzenia. A już teraz nasz gość, pan Adam Sieracki, psycholog. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Adamie, możemy oczywiście ten temat traktować mało poważnie. Możemy sobie wyliczać różne rzeczy, które nam przeszkadzają, które nas uwierają, które nam się nie podobają, ale z drugiej strony zastanawiam się, na ile to, w jakim otoczeniu żyjemy, wpływa na to, jak się czujemy. E czy jesteśmy poddenerwowani, czy nasze oczy zgrzytają, bolą nas od patrzenia właśnie na tego typu cudeńka i na ile właśnie na przykład ład wokół nas sprawia, że nasze życie jest no przynajmniej minimalnie, ale jednak przyjemniejsze i spokojniejsze? No, jak najbardziej. No jakby Możemy Międzynarodowy Dzień Paskudy traktować jako zabawę brzydotą, no lecz jakby to nie, to nie o to tutaj chodzi. I w sensie takim psychologicznym jakby to ująć, paskudność, brzydota i tak dalej, kiedyś to była jedna cecha, którą odbieraliśmy jako efekt przejęcia pewnej estetyki. Coś po prostu nam się nie podobało fizycznie. Aktualnie troszkę to się yy, rozszerzyło i za paskudne, brzydkie uznajemy nie tylko to, co nam się nie podoba fizycznie, ale też co jest moralnie oburzające albo też społecznie kompromitujące. Dlatego też ten rozkład tego, co uważamy, uważamy za paskudne, brzydkie i, i to, z czym mamy problem, się zdecydowanie bardziej, bardziej roz, rozszerzył. I teraz to jest właśnie nie tylko stricte budynek, tak, co, co, co mówili słuchacze, się pełno reklam w przestrzeni publicznej, czy, czy te malowane domy, no ale również coś takiego jak korupcja, hamstwo publiczne, pokazanie innych, czy zło zachowanie. Więc jak najbardziej, no to w jakim środowisku żyjemy wpływa na to, jak się czujemy i czy jesteśmy szczęśliwi, pogodni i czy te dni nasze witamy z uśmiechem. To, jak się zachowujemy, to jest oczywiście sprawa oczywista albo inaczej. Mhm. To, jak się zachowują ludzie wokół nas, to jest sprawa oczywista, że to ma wpływ na nasze samopoczucie, mhm. na nasze nerwy, na nasze emocje. Jeżeli chodzi o, właśnie o ten aspekt czysto wizualny, to, co się nam podoba, to, co się nam nie podoba, na ile to ma znaczenie, jeżeli chodzi o nasz dobrostan? No myślę, że ma dosyć, dosyć duże znaczenie do tego, na przykład jeżeli mm, mieszkamy i m m meblujemy, czy jakoś urządzamy sobie swoje miejsce zamieszkania, czy to jest mieszkanie, czy dom, no to jednak chcemy się otaczać przedmiotami, które nam się po prostu podobają. Jeżeli jesteśmy w miejscu, które nam się nie podoba, od razu się czujemy e, troszeczkę gorzej, A jest to sytuacja bardzo mocno subiektywna, m, bo no, nawet tutaj to, co, co, co słuchacze od, opowiadali, no każdy opowie, opowiedział co, e, co innego, ale jak najbardziej. No, lubimy się otaczać tym, co dla nas subiektywnie jest ładne, jest przyjemne i przy tym się, się mhm. czujemy po prostu lepiej. No to mamy to spojrzenie subiektywne. Ja będę też chciał zapytać za chwilę o takie mhm. spojrzenie bardziej obiektywne I czy są mhm. jakieś takie wartości, które być może na wszystkich z nas działają pozytywnie, ale to, mhm. to za chwilę. 22645, 2266 jest z nami pan Miłosz. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem się zgodzić z jednym słuchaczy, który prosił o to, żeby nie malować tych bloków na różowo, zielono, żółto i nie wiadomo jaki, jaki inny kolor, bo faktycznie wygląda to strasznie. Ale Panie ale Miłoszu, tak... przepraszam, ale to jest fascynujące, bo czasami jesteśmy świadkami takich połączeń kolorystycznych, które by nam do głowy nie przyszły. Tak, to się zgadza. Znaczy, inna sprawa jest taka. Ja też rozumiem w pewien sposób, że ludzie już mają trochę za dużo tych szarości, bo teraz proszę nawet w ogóle zauważyć, stajemy pod marketem. Jeżeli Proszę, to, to nawet dzisiaj, jak pan, nie wiem, będzie robił zakupy. Proszę stanąć pod marketem i zobaczyć, w jakiej większości w tej chwili są sprzedawane samochody. To są wszystko szare kolory, albo mm -hmm. czarne, albo białe, bo one są najtańsze w produkcji. Ale to jest kwestia tego, że to się zrobiła taka szaroza w ogóle, jeżeli chodzi o, o, o drogi. Że Ale to ma pan rację. Okresnego. Przecież jeszcze 20 <słuch> lat temu nie wiem, zielonych, czerwonych, błękitnych samochodów było dużo, dużo więcej. Żółtych, małe Fiaty, tak. Bahama, mm -hmm. tam inne kolory, tak? I, I było ładnie na tych drogach, tak? My możemy mówić, że ta e, rzeczywistość PRL-u była szara, ale kobiety chodziły w pięknych, w latach 70 znaczy, no ja, ja jeszcze na świecie nie było, ale to widziałem na zdjęciach. Chodziły w pięknych, kwi kwiatowych, ładnych, kolorowych sukniach, tak? A w tej chwili, no to dobra, już a propos mody. Miałem mówić o architekturze. To jest coś strasznego. E, ja nie mówię o Warszawie, bo Warszawa to Wórę, to jest inny temat, bo ona była zniszczona te, w, w, przez wojnę. Nie, nie. Panie Miłosz, to, to, dzieje... nie, to nie jest inny temat, bo można odbudować um, z gustem. Po drugie, od wojny minęło trochę lat, w tym czasie powstało wiele osiedli, wiele ulic i jest na co ponarzekać. Jestem w Warszawie dwa, trzy razy w roku i powiem tak, spaceruję i nie, nie mogę na to patrzeć. No po prostu. Ale jeszcze gorszym przykładem jest Zakopane. Tam jest okropnie. Uuu, I oj, do... oj, to się pan teraz narazi. Znaczy ja akurat mam rodzinę w górach. Ale to, no to chyba tym bardziej No także to liczę się z tym Że mogę mieć jakąś ciupagę w plecy dostać To już tak żartobliwie Ale nie, faktycznie to co się dzieje, to, co się dzieje Architektonicznie na Podhalu, a zwłaszcza w to, to już są takie potworki robione że I nikt za to nie odpowiada Jestem ciekaw czy coś takiego Czy do czegoś takiego by dopuszczono Na przykład w Czechach, w Karlowych Warach Myślę, że absolutnie. A to nie. jest ciekawe, post ciekawie postawione pytanie, rzeczywiście. No dobrze, to, to pani Miłoszu, to wrzucił pan trochę tych kamyków, nie ukrywam. Zrobiło się ciekawiej. Bardzo panu dziękuję za ten telefon. 22 645 22 66. Pan Krzysztof, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Krzysztof Wrocławia. Ja chciałem zgłosić jedno moje takie, że tak powiem, wrocławskie paskustwo, czyli na stadion. Bar bardzo brzydki nie wiem, kto go projektował. Wygląda tam, niektórzy mówią, że jak zdepnięty kubek albo papier toaletowy, coś takiego. Ale mówi pan o tym, o tym stadionie, który był budowany na Euro, tak? Tak, tak, tak. Brzydki. Mhm. Bardzo brzydki. Aha. Podobno po go do innych stadionów w Polsce, to jest naprawdę według mnie brzydki. Ale, Szary, pan, ale taki... by pan mi kłopotu narobił, bo teraz próbuję sobie jakoś przypomnieć wizualnie, jak, jak ten wrocławski stadion wygląda i szczerze mówiąc, kurczę, nie pamiętam kompletnie. No, to taki zdepięty kubek, albo stary, taki nijaki. Wieczorem jest owszem podświetlany trochę, jakieś tam są spotkania, mm -hmm. jakieś mecze, takie rzeczy, ale generalnie za dnia to już dla mnie. Według innych stadion, właśnie narodowego, czy tam w Gdańsku. No, Amber, Amber robi wrażenie, ten Gdański. Tak, tak, tak. Także to, to dobrze. jest takie. Pacjentwo. Panie Krzysztof, ja sobie obiecuję. Zaraz sobie szybko spojrzę, sprawdzę, przypomnę sobie, jak, jak ten wrocławski stadion wygląda. Ale dobrze, propozycja padła, propozycja została zanotowana. Bardzo panu dziękuję. 22645, 2266 I być może to, o czym powiedział Pan Krzysztof, to rzeczywiście jest całkiem ciekawy kierunek, to znaczy e, wielkie inwestycje, e, budynki użyteczności publicznej, które służą. E, całemu miastu, służą całym społeczeństwom. No i pytanie, na ile one rzeczywiście powinny być bardziej przemyślane, starannie, zaprojektowane? No i oprócz tej funkcji takiej czysto użytkowej, no tak jak stadion, no wiadomo do czego służy stadion, czy takie miejsca powinny też jednak pełnić jakąś funkcję estetyczną? No to pan Bartosz, dzień dobry. Halo, halo. Dzień dobry panie Bartoszu. Słyszymy się? Jak najbardziej. Dzień dobry, panie redaktorze. Chciałem powiedzieć o paskudzie, z którą codziennie spotykam się, dzwoniąc do pana pod Warszawy w miejscowości Józefów. E, mianowicie uważam, że największym paskudstwem i największą paskudą, którą wyrządza się mieszkańcom wielu miast w warszawskiego jest dewastacja lokalnej przyrody. Józefów ma to szczęście, że miał dosyć ciekawy walor przyrodniczy. Natomiast dzisiaj ten walor jest zamieniany na gęstą zabudowę. Ten walor jest bardzo często po prostu niszczony i trochę wpisując się w to, co powiedział pan psycholog, że paskudą jest nie tylko ten brzydki budynek, o którym tutaj już słuchacze mówili i generalnie taka chaotyczna urbanizacja, ale również pewnego rodzaju zachowania. Myślę sobie, że to jest pewne paskudztwo wobec lokalnych społeczności, które dzieje się w bardzo wielu miastach w Polsce. Ja nawet ukułem takie powiedzenie, że MPZP, czyli Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, w moim Józefowie oznacza Miejski Plan Zagłady Przyrody i uważam, że to jest paskudztwo. Ale to panie Bartoszu, ja w razie nie chcę w żaden sposób być w kontrze do tego, co, co pan mówi, bo ja się, ja się zgadzam. No, oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że takie miejscowości jak Józefów no, stają się ofiarami własnej y, urody, własnej popularności i potem mamy takie efekty. Natomiast to, że te plany zagospodarowania przestrzennego są tak, a nie inaczej realizowane, no to jest na to zgoda ludzi, których my sami wybieramy. Tak to prawda. Y, no, pozwolę sobie odbić tę te, te, te tezę pytaniem. Na ile one są rzeczywiście realizowane, na ile bo będę się odnosił do konkretnego mm -hmm. przykładu Rafowa, na ile rzeczywiście te plany są realizowane w takim wymiarze, w jakim e, znaczy realizowane jest to, co jest w nim zapisane. Patrząc na to, e, jak niektóre inwestycje przebiegają, e, myślę, że myślę, że można mieć co do tego myślę, że można mieć co do tego wątpliwości. No i zapewne to byłby też ciekawy wątek na zupełnie inną dyskusję i byłoby o czym porozmawiać. Panie Bartoszu, bardzo bardzo dziękuję. Kolejny, kolejna paskuda, kolejna propozycja, czekam na kolejne 22, 20, przepraszam 2.645.22 66, tak to powinno brzmieć. I przypominam dziś międzynarodowy dzień paskudy. Stąd te poszukiwania. Hey. All this time I've been hurting, wonder what you think of me. And hey, you've been talking in my head, yeah, always standing in my way. Oh, no, no, my heart, it always deceives me. I just need to let it be, let it be. But there are times I fall, I get a feel like.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 Za 24 minuty, godzina 14, tylko szczerze na antenie jedynki, 22645 2266 szukamy paskudy, tropimy paskud w naszym otoczeniu. To wszystko za sprawą y, dzisiejszego y, no, święta, to może za wiele powiedziane, ale dziś po prostu Międzynarodowy Dzień Paskudy. Stąd te poszukiwania, co nam się najbardziej nie podoba w naszym otoczeniu, co nas najbardziej razi. Y, kiedy nasze oczy najbardziej nas zaczynają boleć na widok, czego tak reagujemy? 22645, 2266. Nie ukrywam, że głównie myślałem właśnie o takich rzeczach wizualnych w naszym otoczeniu, o rzeczach, na które patrzymy, na które spoglądamy, które mijamy, ale okazuje się, że propozycji jest o wiele, wiele więcej. One no, wykraczają poza, poza ten zbiór. Czekam w takim razie na, na kolejne tropy. No to pan Krzysztof, jako pierwszy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Myślę, że wiele osób ze mną się zgodzi, że jest takie zjawisko jak wieszanie mnóstwa plakatów przed każdymi wyborami w Polsce. Tego jest po prostu ogrom. One są wszędzie, w środkach komunikacji miejskiej, na budynkach i wiszą jeszcze długo, długo po wyborach, mimo, że niby są tam jakieś kary za... Że one no, tak, to są, są bardzo między, konkretne terminy, a, oczywiście. Tak, ale bardzo długo w niektórych miejscach wiszą i patrzą na nas te gęby z plakatów. Ja myślę, że masa ludzi by przyłączyła się do tego, żeby zrobić z tym porządek, bo to długo, długo po wyborach wisi i naprawdę szpeci cały krajobraz. I to jest Pana zdaniem to, to paskudstwo? paskudstwo. Mhm. To mhm. Myślę, że tak. Myślę, że mnóstwo ludzi się pod, podpisze. No dobrze, to być może zaraz się przekonamy, czy będą telefony <laughs> wspierające Pana opinię. Panie Krzysztofie, pa, Panie Krzysztofie, bardzo, bardzo dziękuję. 22 2266 Pan Andrzej, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, ja pragnę powiedzieć o polskiej wsi. Wszystko jest pięknie, powiem króciutko, ale to co teraz się wyprawia, ja nikomu nie bronię się budować i mieszkać na wsi, ale nasza wieś była zawsze ładna, e, jakieś ułożone domy stodowy i zresztą będę się podpierał swoją stodową drewnianą, którą mam do dzisiaj, bo, bo to jest dziadowizna. I okazuje się, że stawiają takie klocki, że nie daje się patrzeć. A powiem krótko, nie reklamując, jako kierowca zawodowy zjeździłem a ustnie Tyrol. Tam budują domy z Bali. Jeżeli wieś jest cała, piękna z Bali, to ona taka ma być. A u nas teraz budują jakieś kwadraty bez dachów. Wyglądają jak bunkierki. Jak się dojeżdża, to inny świat. Dziękuję. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję. I rzeczywiście to, o czym pan powiedział... Yy... To jest pewnego rodzaju problem mankament. Znaczy, ja mam wrażenie, że to się chyba zmienia i rzeczywiście e, idziemy w dobrą stronę, natomiast e, no, takich bunkrów, e, koszmarków, e, pudełek nadal, nadal jest całkiem, niestety, całkiem sporo i przy okazji, to o czym pan jeszcze wspomniał, że przy okazji również gdzieś tam zatracamy, gubimy e, te, te tradycje, czyli bardziej tradycyjne budownictwo, bardziej kojarzone, kojarzące się z danym, z danym regionem, z danym obszarem, e, e, znika budownictwo drewniane. No, Wiadomo, być może jest bardziej kłopotliwe, bardziej kosztowne w utrzymaniu, więc lepiej wyburzyć i postawić, no właśnie, postawić betonowy bunkier. No to jeszcze pani Lidia. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, chciałam, przede wszystkim chciałam się zgodzić, zgodzić z tym panem wcześniejszym, mm -hmm. który mówił o tym, że zaśmiecają e, afisze, jakieś tam plakaty, które już tam prze, przeterminowały się, że tak Tak, powinny powiedzieć. dawno zniknąć. Powinny da Ktoś nad tym przecież czuwa, nie wiem, jakaś jednostka z Urzędu Miasta. Ale druga sprawa to jest taka, no bo wie pan, pytanie jest bardzo trudne, bo kanony estetyki są bardzo różne. I ja wiem, tak. o gustach się nie dyskutuje, oczywiście, że tak. No, ale teraz kto miałby decydować o tej estetyce? Bo wspomniał pan o wspólnotach mieszkaniowych. I rzeczywiście, wspólnoty mieszkaniowe mają prawo zadecydować, jak będzie wyglądał ewentualnie blok. Ale gusty się też zmieniają. Jest moda na taki kolor, czy na taki kolor? Czy jest jakiś w ogóle e, wie pan, e, taki pomysł i kto się powinien tym zajmować, jak ta estetyka powinna w ogóle y, wyglądać. No, pan wspominał PRL, ale to właśnie te szare blokowiska były bardzo przygnębiające. Z drugiej strony ja dzwonię z miasta, gdzie jest piękny mural na Urzędzie Miasta, który nawiązuje do historii miasta. Konkretnie mówię o Puławach. I to jest przeszłość przyszłości i to jest pięknie. Nie wiem, zamiast tych y, graffiti może należałoby właśnie... Y, coś takiego zrobić, że ewentualnie mo, mu, mu, murale, ale dotyczące może nie historii, żeby niczego nie reklamowały. To jest jedno. Poza tym ja mam taką... Oj, stronę. Pani Lidio, obawiam się, że to nie jest takie proste, bo myślę, że ci, którzy malują murale, te, o których Pani mówi, czyli te artystyczne, które rzeczywiście wymagają pracy wymagają nakładu, to są niekonieczne, niekoniecznie te same osoby, które później chodzą ze sprejem i, i, i to wszystko marzą. A, no, więc, no, więc, no więc właśnie tutaj chodzi o zagospodarowanie przestrzeni od strony estetyki. E, I ktoś no, tutaj wydaje mi się, że to powinno być w gestii e, właśnie, jakaś komórka powinna być w Urzędzie Miasta, która by się tym zajmowała. No bo jak ma wyglądać ta estetyka? Tak jak mówiłam, gusty się e, mhm. zmieniają, prawda? A moja taka osobista propozycja, e, jeżeli chodzi o estetykę, to zamiast tych e, reklam e, bardzo e, fajnie wyglądają miasta, gdzie są neony. Mhm. neony o, nad... dobrze. Pani Lidio, to, dobrze, to tu się zatrzymajmy, bo neony to jest rzeczywiście coś, co potrafi uatrakcyjnić miasto, choć z drugiej strony i neony też potrafią wzbudzać kontrowersje. No właśnie, gusta, guściki, ciężko jest o, o jednomyślność w tym temacie. Natomiast jest też tak, że jeżeli chodzi o, ten, o tę przestrzeń, wspólną przestrzeń na przykład w miastach, miasteczkach, to są sposoby na to, żeby jakoś to, jakoś nad tym zapanować. To nie chodzi o to, że każdy maluje dom na jeden kolor i, i wszyscy mamy dokładnie takie same kolory, takie same okna i takie same drzwi. Nie w tym rzecz, ale można pewne rzeczy wskazać, pewne rzeczy podpowiedzieć, pewnych rzeczy Pilnować. No to wracamy do naszego gościa, przypomnę pan Adam Sieracki, psycholog. Panie Adamie, no właśnie, pojawił się ten wątek mówiący o tym, że są gusta, guściki i ciężko mhm. znaleźć coś, co będzie takim wspólnym dobrem albo inaczej, wspólną wartością, co do której wszyscy będą zgodni, ale to nie jest chyba tak, że rzeczywiście e, piękna uroda czy też paskudstwo to po drugiej stronie, e, to jest tylko ocena... E, Absolutnie subiektywna, bo chyba są pewne rzeczy, o których możemy obiektywnie powiedzieć, że uatrakcyjniają nasze miasto, sprawiają, że przestrzeń wokół nas staje się bardziej przyjazna, bardziej sympatyczna, no lepsza dla nas, po prostu dla nas, dla nas mieszkańców. Można tak powiedzieć, ale zawsze się znajdzie ktoś, kto powie inaczej. Więc jakby obiektywnie rzecz ujmując, można powiedzieć tak, że już tak też kwestii stricte psychologicznej, że paskódstwo, obcowanie z nim aktywuje takie cztery powiązane stany. I jakby pokrótce teraz o nich powiem i jakby słuchajmy teraz, miejmy w pamięci to, co mówili słuchacze, wszystko będzie nam pasować. Jest to wstręt, irytacja, złość i wstyd. Wstręt pojawia się, gdy odbieramy coś jako takie skażone, odrażające, irytacja jako takie drobne, lecz powtarzalne przeciążenia lub zakłócenia. Złość wiąże się z taką niesprawiedliwością albo bezczennym naruszeniem zasad. Czyli tu na przykład było te śmiecenie. A wstyd, kiedy to paskudstwo dotyczy nas samych albo grupy, z którą się identyfikujemy. I nie wiem, malowanie bloków na pastelowo, kiedy nam się to nie podoba, a mieszkamy mi w tej miejscowości. Będzie albo mieszkamy w, w tym bloku. No, albo w tym bloku, to jeszcze, jeszcze, jeszcze ciekawiej. Ale wydaje mi się, że to no, też jest pytanie, kto wtedy ma tą obiektywną decyzję podjąć, co jest ładne, z czym będziemy ładnie, ładnie obcowali. No, mam tutaj Ale można przykład... pewne ramy uh -huh. wytyczyć. No, są um, architekci, no, uh -huh. są takie komórki, chociażby w miastach powinny być, które nadzorują właśnie tę estetykę miejską. No, tylko uh -huh. tyle, że raz, one różnie działają, nie wszędzie są. Tak. Druga kwestia to jest to, na ile one rzeczywiście są władne pewne rzeczy y, egzekwować. No mamy na przykład prosty przykład Muzeum Sztuki Współczesnej w Warszawie. No o, budenek, ile który... kontrowersji i sporów. Tak, jedne, jedne, no jedna osoba powie piękny, druga powie Pudełko brzydki. Od butów. Tak, samo, tak, tak samo przykład Zakopanego. No tu liczę, że pan jednak tej ciupanki w plecy nie dostanie. E, ale łączę się z nim w bólu odnośnie tego, tego miasta. Choć Można by było mieście, bardziej tak. zadbać i bardziej przemyśleć mhm. wygląd na przykład ulic w Zakopanem, prawda? I budowy, no, nie wiem, nowych pensjonatów, nowych hoteli. Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Jak najbardziej, jak najbardziej się, z tym, się z tym zgadzam, tylko jednak będę, będę obstawiał przy tym, że zawsze jest tak, że to subiektywna nasza ocena będzie warunkować to, czy to jest, to jest piękne, czy nie. No może się organ nadzorczy, czy, czy już wykonawczy pocić, urobić, a i tak przyjdzie ktoś, to powie. Nie no, to, to mi się nie podoba akurat. No dobrze, to w takim razie wróćmy do naszych słuchaczy i słuchaczek. Czeka Pan Maciej. Dzień dobry. Dzień dobry, pozdrawiam ze Świnoujścia. Świnoujście leży nad Zatoką Pomorską, obok są zdroje. Wszyscy znamy piękne plaże, piękny Woliński Park Narodowy. Decyzją rządu zostaje budowany przylądek Pomerenia. To znaczy Zatoka Pomorska zostanie podzielona przez sztucznie wytworzony przylądek na którym powstanie port kontenerowy. Tysiące, tysiące kontenerów i stali. Największa, najokrutniejsza paskuda, jaką mogłaby się zdarzyć dla, dla nas mieszkańców, dla y, Zatoki Pomorskiej, ani to estetyczne... Ale panie to, Maciej, no można na... powiedzieć setki, tysiące miejsc pracy. Y tak, ale są setki, tysiące turystów, którzy mhm. przyjeżdżają i, i, i, i cieszą się, radują tym, tą przyrodą, tym pięknem. No dobrze i rzeczywiście A. pytanie brzmi, jak to wyważyć, tak? Tak, dokładnie. Jak to wyważyć? Są konsultacje społeczne, są e, ruchy e, lokalne, które mają takie zdanie, inne. Temat jest, dosyć, jest głośny, jest dyskutowany, ale dla mnie bardzo cenię sobie Pana audycję i akurat ten temat doskonale wpisuje się e, w wielką skalę z jednej strony paskudy, z drugiej strony nie wiadomo, czego. Panie Macieju, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66. No to jeszcze pani Danuta. Halo? Tak, dzień dzień dobry. dobry. Witam wszystkich słuchaczy i pana redaktora. Halo? Tak, pani Danuto, czekamy na paskudę. Tak, proszę pana. Paskuda jest i trzeba ją zlikwidować. Możliwie szybko i najtaniej. To znaczy za zero złotych. Nie podoba mi się jedna rzecz. W miastach, w dużych, małych, w maleńkich miejscowościach nie podobają mi się ciuchy na balkonach wieszane pod samym sufitem. Ja, w miejscach, które są no, najładniejsze. no Balkon powinien być piękny. Jeżeli ktoś potrzebuje suszyć bieliznę, niech suszy w dolnej części balkonu, gdzie tego nie widać. Można tego zakazać, można o to poprosić, można prośbę. I to można zrozumieć, bo wszędzie wieszają i jest to niesympatyczne. A cudzoziemcy się z nas śmieją. No, jedynie we Włoszech co wieszają. No właśnie chciałem o tym ale powiedzieć, że wystarczy ta, pojechać do Włoch. Do zlikwidowania. Mhm. Wystarczy pojechać do Włoch i zobaczyć, no chyba w większości włoskich yy, miast, no te sznury przeciągnięte pomiędzy budynkami przez całą balkony. ulicę. Tak. No i tam ale to pranie. Tak, ale tam to pranie jest atrakcją. Przepiękne balkony. Mhm. No dobrze, pani Danuto, ja się nie spieram, przyjmuję jak najbardziej tę paskudę pani propozycję. A jakie pana zdanie jest na ten temat, na tą bieliznę? Nie wiem, ja chyba nie byłbym aż tak bardzo rygorystyczny, ale rozumiem rozumiem pani obiekcję. Lepiej niech będzie zieleń na tych balkonach, będzie pięknie. To na pewno, tu się zgadzam. Pani Danuto, bardzo, bardzo dziękuję. Y Pomału zmierzamy do finału. No i myślę, że w takim razie teraz no, coś w rodzaju podsumowania i to jest prośba do naszego gościa. Przypomnę pan Adam Sieracki. Panie Adanie, czy przy takim temacie, przy tak różnych propozycjach jest szansa na jakieś wspólne, wspólne słowo, czy też właśnie takie słowo, które byłoby zgrabnym podsumowaniem, czy tych wątków jest zbyt dużo? No, podsumowaniem to może być to, że jest, jest to fantastyczny temat i niezwykle ciekawy. I dobrze by było, żeby osoby słuchające audycji ją nagrały, a do sobie potem jakoś ją pobrały ze strony Polskiego Radia i z plikiem poszły do miejscowego urzędu i pokazały, co ludziom przeszkadza, żeby, żeby podjąć jakieś kroki zaradcze w tym, co może być piękne, a, a co może być brzydkie w przestrzeni publicznej. No ale niech takim podsumowaniem będzie to, jak sobie z tym radzić. Więc można metaforycznie zamknąć oczy, czyli jak widzimy ten balkon z bielizną, to możemy obserwować piękny asfalt pod naszymi stopami. Możemy wyjechać do innego kraju, a możemy wziąć kilki do Nordic Walking i szukać miejsc, które są piękne, bo w każdym, w każdym miejscu, w każdej miejscowości, wszędzie, gdzie mieszkamy, możemy znaleźć dla siebie miejsce, które będzie nas napawać pięknem i będziemy tam odpoczywać i czuć się dobrze. No dobrze, to w takim razie jest to pewne wskazanie, jest to pewien pomysł. Pan Adam Sieracki, psycholog, bardzo, bardzo dziękuję. Myślę, że do paskud, ja do paskudy i do tego, jak wygląda, jak wygląda przestrzeń wokół nas, do tego na pewno będziemy jeszcze powracać. Ja przypominam, że po godzinie 14 na antenie jedynki folder ulubione, dziś edycja wyjazdowa, chyba mogę tak śmiało powiedzieć. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja, to jest informacja dotycząca e, soboty, już jutro, o godzinie 17, czyli dokładnie 100 lat od startu w pierwszej audycji Polskiego Radia zapraszamy na transmisję specjalnego spektaklu muzycznego Wiek Radia. Przez ponad godzinę będziemy mogli się wsłuchiwać w najróżniejsze, bardzo radiowe też momentami dźwięki. Natomiast około godziny 18.20-18.30, gdy koncert się zakończy, wtedy zapraszam na specjalne wydanie programu Tylko Szczerze. Będziemy rozmawiać o radiu. Około 18.30. Zachęcam.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 Jak Gregory Isaacs. Ale jeśli chcesz kupić ci wszystkie jego płyty, będzie za mnie oddawał to, czego nie umiem. Wiem przecież jednak, że to tanie chwyty Nie umiem śpiewać jak Johnny Cash. Co do więzienia, jak do kochanki mówił, ale powieszę gitarę, tak jak on na ramieniu. Kolejny tanik nie coś w sumieniu Zamykam oczy i widzę cię niż Ktokolwiek kiedy,kolwiek widział cię To są promienie x Łapczywe jak złe psy Jak ostatni oddech Przed zanurzeniem się Nie umiem śpiewać jak led byli Oddałbym za to oprócz ciebie wszystko Lecz kiedyś będę stary, tak jak jego głos I powiem Ci coś niepotrzebnego nisko Nie umiem śpiewać jak byle dureń, Którego widać co dzień w telewizji Ale pamiętam Cię jak tańczyłaś w punkcie Apetyt architektów wysyłając mi wizji Zamykam oczy i Widzę Cię lepiej niż Ktokolwiek kiedyś Cię. To są promienie X Łapczywe jak złe psy Jak ostatni oddech Przed zanurzeniem się Nie umiem śpiewać jak słynni są krajterzy Tacy delikatni i tacy anglosascy Ale pamiętam jak piliśmy wino na murach zamku w prozaicznej Chorwacji I choć to nie ma znaczenia, bo nic go w końcu nie ma Będę sobie stał i na ciebie patrzył, zupełnie jak wtedy pierwszego dnia Dojadę tak do siwej nic stacji Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż Ktokolwiek kiedykolwiek widział Cię są promienie ich, Łapczywe jak złe psy, Jak ostatni oddech przed zanurzeniem się. E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 przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Na drodze krajowej nr 74 w Łódzkiem, pomiędzy Wieluniem a Bełchatowem, zablokowane są oba kierunki na kilometrze 28. To są okolice miejscowości Raducki Folwark. Zderzyły się tam dwa auta osobowe i w tym wypadku jedna osoba została poszkodowana. Ruch kierowany jest na objazdy. Podobne utrudnienia w województwie lubuskim na drodze krajowej nr 22, pomiędzy Wałczem a Strzelcami Kraińskimi. W pobliżu miejscowości Wołogoszczy na kilometrze 116 także zderzyły się dwa samochody osobowe i droga także jest tam zablokowana w obu kierunkach. Zakorkowana jest ekspresowa ósemka w Warszawie, zwłaszcza pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka, a także nieco dalej na wysokości Bemowa w kierunku zachodnim. Zdecydowanie wolniej jedzie się także pomiędzy Warszawą, Łomiankami a Czosnowem na Krajowej Siódemce oraz na drodze krajowej 79 w pobliżu. W pobliżu Piaseczna. Uwaga na drodze krajowej numer 9, pomiędzy Radomiem a Iłżą w pobliżu miejscowości Krzyżanowice. Tutaj nad ranem, czyli kilka godzin temu na kilometrze 32, doszło do tragicznego wypadku auta osobowego i ciężarówki. Cały czas jest nie jest tam częściowo zwężona. I jeszcze województwo małopolskie. Tutaj coraz większy ruch obserwujemy na autostradzie A4, zarówno w pobliżu węzłach Szanów, a zatem pomiędzy Krakowem a Krak Ratowicami, jak i na obwodnicy samego Krakowa pomiędzy Balicami a węzłem Krakowska Wina, przede wszystkim w kierunku Rzeszowa. Jak zawsze czekamy na wieści od Państwa.